Nie mów nikomu. To tajemnica. Plum. Określmy na początek nasze tu i teraz. Zacznę od daty. 19 grudzień 2010. Niedziela. Godzina 17.49. Nie wiem ile sekund. Siedzę sobie na czarnym fotelu przy brązowym biurku w skarpeteczkach różowych popijam sobie soczek już bym jaki pomarańcza z hiszpańską mandarynką dlatego obżeram się czekoladą mimo iż nie powinnam ale cóż jeżeli jest taka dobra <grybujesz> nie, najwyżej dźwig będzie mnie wyciągnął z, z mieszkania <grybujesz> będę się wytaczać przez okno nie przez drzwi Ym, no Muzyczka sobie leci Mika Urbaniak i dzieci sąsiadów biegają. Nie wiem, czy to będzie słychać. Tak, znaczy tup, tup, tup, tuczą, o, tu I miałam wizję tego, o czym będę mówić i w ogóle taki chciałam bardziej professional odcinek zrobić, ale zajęłam się rozmową na Gadogadu i zapomniałam o czym tak ja chciałam mówić. <hahaha> Więc ym, zrobię sobie taką. Relacje z dzisiejszego dnia, to może mi się przypomnieć, co chciałam powiedzieć. No, A w każdym bądź razie. Em, udało mi się dzisiaj wcześniej wstać. Tak. Znaczy, budzik sobie ustawiłam, ponieważ chciałam, chciałam zrobić zakupy. Nie było ich dużo, takie małe i przy zatankować, póki nie ma full ludzi. No więc, dobrze. Niedaleko mnie jest market. Obok marketu jest kościół. Zawsze w niedzielę. Było spokojnie miejsce na parkingu przed marketem. Ale z sobie, że najpierw pojadę po benzynę. Przyjeżdżając tego marketu się mam, nie było gdzie wsadzić palca nawet, że tak powiem. Pełno samochodów. A dlaczego? Dlatego, że my, chrześcijanie, przypominamy sobie naszym obowiązku chodzenia do kościoła i wspowiadania się przed świętami, czyli dwa razy do roku. Dokładnie. No... A dlaczego mi tam z nimi nie było? No, tu się przyznam, że nie chodzę do kościoła. Hmm, planuję zacząć, ale najpierw muszę znaleźć sobie takiego księdza i taką mszę, na której nie będę myślami uciekać gdzieś daleko, bo to nie ma sensu. Lub będę sobie chodzić wtedy, kiedy nie mam mszy. Tak dla samej siebie. Do spowiedzi nie chodzę już hmm, ponad rok, jak nie więcej. Nie Ponieważ sobie tak myślałam. Przed spowiedzią Powinien być rachunek sumienia. I żalce grzechy. Okej, okay, rachunek sumienia zrobię, ale niektóre grzechy, które popełniam, to ja ich nie żałuję i mam zamiar dalej kontynuować, więc jaka to będzie poprawa? W związku z tym, jaki jest sens tego, że pójdę do spowiedzi, skoro za miesiąc czy za ileś tam zrobię to samo? Na przykład, nie wiem, weźmy pod uwagę taki seks lubię seks, no i co z tego? I, i, i, i, nie, ma, i nie mam zmiaru z niego zrezygnować. No oczywiście, jeżeli jest z kim, tak? No nie, nie, nie w sensie, że jestem nimfomanką i każdego kominiarza, kuriera i nie wiadomo, kogo tam jeszcze ten, ale chodzi mi o to, że na przykład, jeżeli jestem z kimś w związku, no to co? Idę do spowiedzi i że i tak już wieczorem zgrzeszę, tak? I co? Jaki to ma sens? Niech mi ktoś wyjaśni. Albo idzie taki co żonę tłucze, albo... Taka kobieta, która kradnie czy coś tam, nie spowiada się, dostanie i oczywiście u Polaków jest coś takiego, że my nie spowiadamy się ze wszystkich grzechów, tylko z tych, które nam się wydaje, że można powiedzieć o nich. No bo gdybyśmy o wszystkim powiedzieli, to uu. Poza tym też, jeśli chodzi o księży, to powinni wysłuchać, dać pokutę, tak, a nie zdarza się, że ksiądz na cały kościół komentuje. Widziałem nas taki przypadek, gdzie dziewczyna tam nie ma, ona z 18 lat miała, w ogóle zaczął się wydzierać, że tata, nic, co i coś tam, coś tam na cały kościół, nie? Więc pewnie to może jakoś jest z tym związane. Poza tym w małych miejscowościach ksiądz wszystkich zna i nawet jak pójdziemy do konferencji, no i tak wie, kogo spowiada. Ym, no, i później co? będzie krzywo patrzył, a nie daj Boże, rozgada, bo to nie jest do końca tak, że ta tajemnica spowiedzi to jednak tak obowiązuje w 100%. Znaczy. Zdarzają się przecieki, tak powiem. No. No to już o tym powiedziałam. Tak, więc udałam się na yy, stację benzynową, która jest przy innym markecie. No i tam, o dziwo, było wolne miejsce. I akurat jak msza się kończyła, to ja wyjeżdżałam i już do tego drugiego marketu tałbym sama. brzum brum brum. Już jadą. Na co niedzielne zakupy. No bo ludzie się dzielą na takich, którzy... Niewielki odsetek robi w piątek po pracy zakupy. Duży odsetek robi w sobotę zakupy. A jeszcze inni są tacy, którzy zakupy zdają sobie na niedzielę. Kiedy mamy już sprzątane swoje mieszkania. Kiedy mogą się wystroić swoje najlepsze ciuszki. Pójść do kościoła, po kościele pojechać chodzikiem. No bo nie pójść, pojechać chodzikiem do marketu i wydać te pieniążki. Pokazać, mnie stać. No. Poza tym... Yy... Wiele osób robi zakupy na cały tydzień. Duże. W sumie ja może żebym bym takie robiła, aczkolwiek, jako że mieszkam sama, mi się nie opłaca. Poza tym pieczywo lubię mieć świeże, więc tak czy siak codziennie sobie po pracy gdzieś do jakiegoś sklepu zajadę lub zajdę. Bo stwierdziłem, że trzeba chodzić tak, że nie można tego się wozić, a świeże powietrze się przydaje. Aczkolwiek w moim przypadku świeże powietrze zwyczaj kończy się tak, że znowu mam zawalony nos. Już zgadnę naprawdę jest dobrze, ale katar, masakra. Ciągle się czuję, jakbym tam miała, nie wiem, stado gilów albo smarków, które. taką hordę orków, o.. orków gilowych, które atakują moje ostrze i tylko czekają, żeby, żeby się wydostać na zewnątrz i zawładnąć światem. Ciekawe, nie? Bo taki taki glut wylas i tak Ja jestem królem świata I by tam nas ten potraktował glutami <głos> Trochę mi odbija, wiem mm. Więc tak właśnie Uczyniłam, zrobiłam te małe takie zakupki Nastałam się w kolejce trochę Ale i tak krótko Bo po prostu o tej godzinie Była otwarta chyba tylko jedna kasa Bo pani sobie zrobiła przerwę w drugiej Bo jak nie ma dużo ludzi, no to nie siedzą wszystkie panie. Aczkolwiek nigdyż nie widziałam takiej akcji, żeby w jakimkolwiek markecie było otwarte wszystkie, wszystkie, wszystkie yy, te. No, jak ona kasy, nie to mi słowo uciekło. No więc tak, cóż jeszcze dzisiaj ciekawego się wydarzyło w moim jakże yy, ciekawym i porywającym życiu? A no, se pranie zrobiłam, a nosę podkurzałam i tu ja nie pasuję do stereotypu, że trudno się zawsze w sobotę. Ja wolę spędzić w niedzielę. Dlaczego? Dlatego, że w sobotę jestem tak zrypana po całym tygodniu, że właśnie mam ochotę sobie em, posiedzieć w tej piżamie pół dnia, połazić, pić sobie kawkę, nic nie robić, wygrzać się, poczytać książkę, taki właśnie ten. A w niedzielę wtedy. Też fakt faktem, że wczoraj trochę ogarnęłam. Myślałem, że dzisiaj przyjdzie do mnie koleżanka, ale się z nim umówiłam na jutro na kawę, ale jeszcze nie z tego super wypośrednionego ekspresu. Tylko taką, taką normalną. W ogóle papiński, w sensie papcio nasz kochany, stwierdził, że teraz każda kawa będzie mieć 2,50 kosztować. Uświadomiłam y, owego pana, mężczyznę, żeby nie, żeby nie powiedzieć brzydko chłopca, bo ty gówniarzu, jeden jesteś rok młodszy ode mnie i tu mi fikasz. No. Uświadomiłam go, że że ja więcej kawy to piję w pracy. A w domu po pracy zazwyczaj jak wracam, to jest na tyle już Późno, że jak wypije kawę, to po jakieś problemy ze synem, a i tak mam. A, a. Tak, to głównie w weekendy sobie piję kawę, więc przeżyję to 2,50. <grym> Zresztą zobaczysz, sam będziesz chciał na tą kawę wpaść. Chociaż nie masz za daleko. To wyślę ci pocztę. Kapsułkę, mówisz. O, właśnie, kapsułkę, mu wyślę i Niech sobie zaleje wrzątkiem, podciśnieniem, czy niech sobie wsadzi w strzykawkę, czy co tam. No. Cóż jeszcze chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że, że... że... już nie jest tak zimno na dwo... na zewnątrz, żeby znowu czasem źle nie odmienić, uf. Bo nawet nie musiałam skropać samochodu, wystarczyło go tylko miotełką obmieść sobie. No. I powiem wam, że tak się już przyzwyczajam do tego, że mam ten czujnik parkowania. Znaczy właściwie powiem tak. Generalnie widzę w lusterkach, ale ten czujnik mi daje taką pewność, że faktycznie... Zresztą wiem, że jak on już taka na maksa pika, pika, pika, to już tam jest parę centymetrów. Ale jak na przykład gdzieś z, z czasami wieczorem z, m, muszę z jakiegoś parkingu wychodzić, do dość dużo samochodów, to on mi daje takie lekkie jakby poczucie bezpieczeństwa, że, że zapika, tym bardziej, że mój samochód jest duży. To każdy potwierdza, że tak krowa jest. No. Ale w sumie doszłam do wniosku, że fakt faktem, że mam problemy z parkowaniem czasami, czy coś, ale... Dobrze się nim jeździ, bo jest stabilny, dobrze się trzyma drogi, jest ciężki. I nawet teraz zimą, kiedy y, koleżanka zakopała się, to mój przyjechał bez problemu tą samą drogą. Także i mimo, że on już ma też swoje latka, to ja jestem z niego zadowolony bardziej, że to spadek po moim tacie. Więc na razie się dobrze jeździ. Aczkolwiek m, może niedługo trzeba mi nie zmienić już samochód, e, ponieważ zaczyna się powoli w nim wszystko sypać. Jakiś czas temu sprzęgło było wymieniane i w ogóle... No. Yy, a w ogóle nie wiem, czy coś popsułam, czy nie. O, właśnie, że jakiś elokwentny pan mi wytłumaczy, czemu mi się robi tak, że to już trzeci dzień tak miałam. Otwieram samochód, oczywiście, lotem, nie? Wsiadam, przekręcam kluczyk i, i robi mi takie pik pik tak jakby się włączał, włączał alarm. A dzisiaj, w ogóle, to mi się zrobiło tak. Słuchajcie, zatankowałam sobie podjechałam pod okienko, żeby zapłacić. Okno mi się otworzyło, o dziwo. I nie mogłam zamknąć. Ja tak jechałam z otwartym oknem na parking. Normalnie, No, bez sensu. A później, jak już, jak już zatrzymałam samochód, to się zamknęło. Nie kumam tego. No ale czego zmierzał? No właśnie, zamknęło się to okno, wyciągnęłam kluczyk i włączył mi się alarm w samochodzie. Czy ktoś mógłby mi objaśnić, czemu tak się stanęło? Stało i w ogóle bo ja jestem chyba na to za ciemna i nie, nie wiem, a jak w internecie mam czytać te wszystkie fora, gdzie na każdym coś innego mówią to mnie po prostu szlak trafia no. cóż jeszcze a, sobie rysowałam wczoraj rysowałam sobie y, święcego misia na podusi i narysowałam sobie zdjęcie rentgenowskie muszalki w sensie takiej z morza, żeby nie było skojarzeń i doszłam do wniosku, że artysta ze mnie taki jak hmm, nie powiem co nie jest jakieś piękne, super, genialne i urocze, ale bardzo wyciszające i takie właśnie relaksujące i takie fajne, więc mam zamiar dalej to robić, aczkolwiek nie będę tego upubliczniać. Zostawię to samej sobie. Um, tak właśnie, w ogóle tak, jaką stronę dzisiaj polecam? No to jak już mówiłam o tym osobniku, to niech będzie, niech ma. Dzisiaj polecam y, Papa Cafe oraz jego bloga Niewyspany. Tak, ale już teraz chyba się w miarę wysypia, bo chodzi do pracy, więc musi. A jeśli chodzi o muzykę, jest taki zespół. Yy, po polsku pisze się Tegan. Tegan and Sara, a w ogóle to Tegan, co sprawdzałam, jak to jest spelling i, i, i w ogóle, jak to tam pronunciation. No i to może być jako Tegan albo Tegen. no nie wiem powiem po polsku, tak, czyli Tegan i Sara. I to są siostry bliźniaczki. Jest to taki kanadyjski zespół Indie Rock I one, one, w ogóle są rocznik 80. I pierwsze demo, Yellow Demo, powstało w 98 roku Ich stronka jest bardzo prosta and I, i co ciekawego, mogę wam powiedzieć, o, mogę wam powiedzieć, że one są lesbikami obie Hmm? Siostry bliźniaczki, lesbijki. Nie wnikam w jakie relacje są między nimi, ale to taka ciekawostka. Fajne moje piosenki. Na razie najbardziej mi się podoba piosenka Alligator. I wiesz to powinno się inaczej mówić. Ale one tak śpiewają. One śpiewają Alligator. No. I, I fajna jest ta piosenka, podoba mi się. Na mojej stronie zamieściłam nawet na dzień dzisiejszy i pewnie część jutrzejszego um, filmik z YouTube i... Nie jest to jednak ym, z teledyskiem filmik, ponieważ z teledyskiem nie, nie można umieszczać na innych stronach. Teledysk jest taki dość też ciekawy. Ym, no. I tak sobie ich słuchałam wczoraj i dzisiaj tam kilka piosenek różnych sobie wybieram. Także bardzo, bardzo fajnie. Podobają mi się. Znaczy w sensie no muzyka, bo zaraz mi coś zarzuci. Ech, tak. Ym, czy miałam powiedzieć jeszcze o czymś dzisiaj? Mm, mm, mm. Tak. O właśnie. Będę przeprowadzać zajęcia odnośnie samokaleczoniasi. W sobie poszperałam trochę w internecie takich krwawych zdjęć poszukałam. A także jakie zostają w ogóle. I tak trochę się z nim smaczyłam, bo niektóre rzeczy, które znowu były o akurat ich był obiad. Nigdy więcej chyba nie będę, znaczy nigdy więcej. Chyba przestanę jeść przy komputerze obiad. To nie zawsze dobry pomysł. No właśnie, zresztą tak jak Trux napisał, że jak słucha poprzedniego odcinka i było a propos tego sutka od oderwanego, to on też wtedy pałaszował, przeżuwał i w ogóle i tak mu się zrobiło trochę niehalo. Ale wytrwał dzielny chłopak. No cóż jeszcze? O, tak, ostatnio sobie myślałem a propos poczty, w sensie maila, w sensie małpy i w ogóle miałam na różnych różnych tych serwisach i z ręką na sercu mogę wszystkim polecić gmaila jest to najlepsza moim zdaniem poczta naprawdę i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona i tak fajnie jest ją mieć <śmiech> nie mam zaproszenia mogę komuś wysłać, jak ktoś chce no, proszę się nie krępować proszę prosić yy, cóż jeszcze ach, tak no więc z tego, co wiem, to grono słuchaczy się zwiększa. Nie każdy komentuje, ale słuchają. Z jednej strony fajnie, a z drugiej tak troszkę taka presja czuję, nie? Że, o Boże, a jak nie będę nagrywać już cały tydzień, to co się stanie? O, masakra, albo, o Boże, jak powiem coś głupiego, to będą się ze mnie nabijać dziesiętki, tysiące ludzi. Nie no. 10 osób może się uzbiera. No ale w każdym razie Albo ojeny, a jak ktoś mnie wyniucha I będzie wiedział, kto ja jestem I będzie później mnie paluchami wytykał Chociaż pewnie nikt na tym za... ja nie mieszka No ale Albo ja kiedyś będę sławna, piękna i bogata I ktoś mi wytknie, że taką głupotę kiedyś nagrałam Sławna Czy ja bym, czy chciałabym być sławna? Nie Chciałabym wygrać w totka, ale nie chciałabym być słowna Znaczy to już kiedyś mówiłam, że muszę grać w tego totka No ale dobra e, Piękna? No tak, jak była chcę Zrobię operacje plastyczne Nie, nie byłabym taka głupia Sobie trenera e, prywatnego wynajęła i, i, I jakieś takie Super wypaślenego sobie te się kupowała O Chociaż nie, nie lubię tych całych takich, nie wiem Właśnie rytuałów Kiedyś już mówiłam o makijażu, to moja koleżanka Jedna sobie robiła pół godziny ale w ogóle, jak czasami patrzę. Znaczy, u mnie jest dużo kosmetyków, ale są kosmetyki, których ja praktycznie nie używam. Albo kosmetyki moje mamy. Albo, nie wiem, jakieś tam różne balsamy do ciała, z których używam jednego. I jak się skończy, to może po inny sięgnę. Ale ja jakoś nie spędzam, nie wiem, południa w łazience. W sumie z kosmetyków pozostawał w to. Balsam do ciała, krem do twarzy, yy, tonik, żal do twarzy. Chyba wszystko. No i jeżeli pod nie tam szampon. No, w ogóle ostatnio miałam tak zakręcona, że miałam co zrobić peeling. No i przy okazji, głowę. Moszę sobie pod prysznic, widziałam ten peeling i tak się zamyśliłam. I sobie umyłam głowę peelingiem. Na pewno miałam. Już, sobie, już widziałam te włosy, które się łamią, i sobie robię takie szanskie pod wpływem tego peelingu. Jeszcze taki cukrowy. Uff. Ale się zorientowałam na szczęście w miarę szybko i, i szybciutko ten szampon i odżywkę i jakoś to tam, ten, no. Ja to jestem jednak geniusz, prawda. No, tak czy inaczej, kiedyś miałam taką maść na uczulenie i też byłem zamiast pasty zębów sobie kiedyś tam zaplikowała. <grym> Także fajnie jest. No, co jeszcze? Odnośnie łazienki, ostatnio, ostatnio kiedy to było, no w nocy wczoraj, wieczorem znaczy się, tak stwierdziłam, że chyba muszę udać dermatologa na... Ym, jak to się nazywa? Hmm. No w każdym razie badają znamiona, czy tam nie są jakieś niebezpieczne, czy coś, nie? Bo mam kilka takich, że dużo mam pieprzyków, ale mam kilka takich, które chyba powinien ktoś luknąć, żeby miała święty spokój i wiedziała, że jest wszystko OK. No. Ym. I tak, co jeszcze? Hmm. Może tak ciszy trochę Właśnie, bo ponoć jest tak Znaczy na pewno jest tak że Jeżeli czujemy się dobrze w czymś jest Nawet cisza nam nie przeszkadza I nie staramy się jej na siłę zabić Że tak, powiem tak, przerwać tej ciszy Więc naprawdę a, a mówiłam, że może ten odcinek kiedyś będzie jak śpię No może zamiast tego, że śpię To będzie odcinek cisza się nazwie Znaczy już papa takie coś nagrał, ale u niego wcale nie było ciszy Tylko jakieś tam brum brum I tak Chociaż nie no. Ale nie, bo mogę zrobić tak, że powiem, że cisza i że nic nie gadam. A ten kto do końca się okaże, że na końcu coś fajnego jest. Na przykład, nie? No, taki myk, na przykład. No. I. <śmiech> coś jeszcze chciałam powiedzieć i zapomniałam co chciałam powiedzieć, bo w ten odcinek miał być czymś innym całkiem. A tak wyszło. O. W ogóle dzisiaj klatkę sobie miałam. No mam przykichana, że mieszkam na parterze, bo wszyscy, którzy idą na górę potem łażą bo ci wyżej to już mają mniej tych stópów, tak, które zostawiają ślady, a ci na samym górze to w ogóle tylko swojej sąsiada, nie? No, i też się dziwnie, sąsiad na mnie patrzy, że w niedzielę myje, myje klatkę. Hm. no, to tam. Nie muszę robić wszystkiego tak jak reszta tłumu, podążać ślepo. Psychologia tłumu mi jest yy, znana, więc mogę się przed nim w jakiś sposób bronić, prawda? No. Um, Gule to zastanawiam <gulia> się, gdzie się udać, żeby dostać darmowy kalendarz do pracy, taki wiecie żeby sobie powiesić w pracy Bo do domu, mam nadzieję, że jedna osoba nie zapomni że mi obiecała kalendarz właśnie pewnie zapomni i pewnie nie dostanę tego kalendarza <gulia> żeby sobie powiesić tutaj nad monitorkiem ładnie no cóż Poczekam, jak się nie doczekam, to sobie kupię jakiś kalendarz. Hmm. A w ogóle to... W ogóle to co? Um, w związku z tym, że cały już drugi dzień nie jestem przeziębiony i że w nie ja to faktycznie zaczynam podejrzewać zatoki, tym bardziej, że trzeci dzień rzędu mnie łeb nawala. I chyba będę musiała jednak się do lekarza, chociaż nie wiem kiedy. Bo po pracy, to oni nie bardzo chcą przyjmować. No, a najbardziej co mi wkurzę, najbardziej mi wkurza to, że człowiek potrafi zadzwonić, bo od 8 rano jest rejestracja, o 8 rano zadzwonić, żeby się dowiedzieć. No nie, najpierw się ma problem, żeby się dodzwonić, bo się najpierw ciągle fakt złącza. Jak się człowiek już dodzwoni, to jest ciągle zajęte. Jak w końcu nie daje za wygraną mi się dodzwoni i odbierze pani, to powie na dzień dzisiejszy nie ma wolnych miejsc. No jasna kutwa. No. Kurde. Ja tego nie rozumiem. Jak to tak można? To przecież lekarz powinien przyjmować w jakichś ludzkich godzinach. Czyli jak ktoś na przykład o 18, chcecie, to może do 18. Niech pracuj, no, do tej 18 czy do 19. Ja nie wiem, jak mieszkałam w tym mieście, nigdy nie było takich problemów. Ludzie. Nawet o 20 lekarz przyjmował. Taki w sensie internista. A tu nie. pracują sobie tam do 17, a lekarz na przykład do 15 przyjmuje. A niektórzy mają bardzo problem, żeby tak się z pracy wyrwać, żeby sobie do lekarza I Tym bardziej, że wiem, jak to wygląda. Że masz się wizytę na 14, a się wchodzi o 15 czy o którejś tam i trzeba tam kwitnąć. I nawet jak się idzie gdzieś prywatnie, to jest to samo. Masakra jakaś. Ja nie wiem. Jak ludzie nie zrobią czegoś z tą służbą zdrowia, to po prostu nóż w kieszeni mi się otwiera, tym bardziej, że te lasy mi zabierają z mojej wypłaty. Na co się pytam? Na co? Hmm. No, ale tak czy inaczej chyba powinnam brać jakieś lek na, na ten zatoki? Bo ileż można mieć zagilachionego kinola? No ileż? Katar powinien trwać 3-4 dni, a nie 2 tygodnie. I to już jest coraz gorzej. I... No. Buh. I teraz też powinnam się wysmarkać, ale tego wam nie zrobię. A nie chcę sklejać odcinka. No bo bo pewnie to źle zrobię, a znowu wysyłać do kogoś, żeby mi skleił albo żeby mi pokazał, jak się skleja. No, kiedyś się nauczę, obiecuję, nie będę robić jakieś fajne stawki w ogóle dźwiękowe itp., itd. O, przesłuchałem się pod kastofą. Bardzo fajny. Fajnie, papa i pepe, papa prowadzili. No, w ogóle fajnie je, papa, pepe. <śmiech> się dobrali, pewnie pod kątem ników tak naprawdę. No. No i tam się pogubili trochę w moich odcinkach. <śmiech> no, u mnie to jest tak że taki się jakby rytuał już zrobił, aczkolwiek fakt, fakt fakt, to nie są codziennie czasami są przerwy wynikające z tego, że na przykład naprawdę nie mam czasu albo jestem już tak padnięta, że nawet mi się nie chce yy, pluć ten mikrofon no ale już taki rytuał mi się zrobił, że wracam do domu coś tam zjem i wtedy ubieram się w swój cudowny dresik, znaczy no powiedzmy dresik i wtedy sobie robię herbatkę albo kawkę Zwyczaj herbatkę i siadam sobie przy tym komputerem I nagrywam I trochę pogadam, pomarudzę Podzielę się z wami tym jaki to był straszny Mój kolejny dzień I jakoś tak fajnie później trochę komentarzy się podpisuję Albo najpierw się podpisuję. Mm, no I Chyba za szybko gadam Nie wiem czy to jest zrozumiałe I chyba za dużo gadam Już 24 minuty gadam, ojej Znaczy w sensie No, ojeny Cóż to będzie słuchał ja nie wiem. Może powinno podzielić tak po 5 minut. O właśnie, kiedyś muszę tak zrobić. Nagrać taki długi, długi odcinek, godzinę, coś i później go pociąć na kawałeczki po 10 minut i mieć spokój na cały tydzień i wrzucać. Hmm, to byłby dobry pomysł. Chociaż nie, lepiej na bieżąco nagrywać. Takie odgrzewane kotlety to są. Znaczy, jakby fajnie to pomontować i w ogóle to pewnie by wrzucać fajnego, nie? Ale jako, że ja jestem w tej dziedzinie taka noga, taka zielona i w ogóle, to pewnie by wyszło Massacration no um, coś jeszcze chciałam powiedzieć znowu zapomniałam naprawdę się starzeje skleroza jak nic no nieważne jak sobie przypomnę to może jutro o tym powiem jeśli jutro odcinek będzie bo nie wiem czy nic nie mogę obiecać um, no w ogóle sobie pomyślałam że kiedyś ja zrobię a co? w końcu każdy może to ja też mogę Chociaż nie, nikt nie będzie chciał muszę robić, bo musiał robić ze mną przez Skype'a, przez Skype'a, to wiadomo jak jest. I wyście że dźwięk do dupy i w ogóle. No. I coraz częściej ludzie śpiewają w, w swoich podcastach, ale jak to jest mój audio blokadzie podcast, to ja może kiedyś zaśpiewam, a co? Chociaż pewnie to później będzie na YouTube na YouTube na YouTube i wszyscy będą się nabijać. I no, nieważne a, też mi jedna osoba pytała czemu się z imienia, nazwiska nie pokażę ze zdjęcia takiego takiego, że pyszczek w ogóle, może kiedyś zastanowię się no, jakoś nie widzę w lustrze niczego godnego uwagi więc chyba nie ma tak do końca sensu ale kto wie, może kiedyś mój ekshibicjonizm weźmie górę i i wstawię no Także na dzisiaj to by było tyle. Na pewno o czymś zapomniałam powiedzieć. Ale to trudno. Yy, i, I pozdrawiam oczywiście drogie żuczki. No i do usłyszenia.